Oto opowieść o Imperium, o jego potędze i dominacji, o dojściu do władzy i panowaniu potężnej władczyni. Wielkie mocarstwa powstają w wyniku prania mózgów, na bezlitosnym podporządkowaniu społeczności owadów, kaście reproduktorów i kapłanów. Ogromne armie wyruszają na podbój, podporządkowując sobie lokalne środowisko. Kasper Jerzy Piwowarek i Radio Waroza. Trylogia o Bielcach. Biologia termitów, technologia termitów, cywilizacja termitów. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Radio Waroza. Kontynuujemy rozmowę z Kacprem Piwowarkiem na temat termitów. Ostatnio mówiliśmy o cyklu życiowym termitier u bielców wyższych i bielców niższych. Wyszło nam na to, że Osobniki mogą być wychowane, rozpoznają się m.in. przez mikroflorę, mają zachowania kulturowe, gdyż można przenieść jednego osobnika do termitiery i on nabędzie te cechy po prostu, które są przekazywane przez osobniki, tak, przekaz pozagenetyczny. No i zakończyliśmy takim sformułowaniem, wiem, że używasz tego często, że... Termity, przynajmniej te wyższe, mają cywilizację, są organizmami technologicznymi i mają również swoje kultury. No to może zacznijmy zgłębiać ten temat i mam tutaj definicję z Wikipedii, która może nam pomóc. Co to jest technologia? Technologia, metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra lub informacji. Technologia może oznaczać konkretny proces, na przykład technologia klejenia, technologia malowania. Można rozpatrywać produkty pod względem technologiczności, czyli optymalizacji konstrukcji dla danego, dla danego procesu tak, aby dany projekt nie sprawiał trudności wykonania daną metodą. Czy termity mają swoją technologię? Zacznę od tego, że gdyby spojrzeć na to z tej perspektywy, trzeba powiedzieć, że termity są najba, były najbardziej zaawansowanymi technologicznie stworzeniami do czasu, aż ludzie nie wynaleźli technologii półprzewodników i nie zaczęli budować elektroniki. Dlaczego tak uważam? Przede wszystkim dlatego, że termity potrzebowały narzędzi, paradoksalnie znacznie bardziej niż człowiek, aby przetrwać. Termity szczególnie wyższe są stworzeniami wbrew pozorom bardzo słabymi fizycznie i nawet fakt, że są liczne i płodne nie pozwoliłby im zbytnio przetrwać. Jest masa zwierząt, właśnie mrówniki, yy, pancerniki, łuskowce, czy, czy chociażby w Australii kolczatki, zwierzęta, które by je chętnie wydłubywały z ziemi, właśnie małpy naczelne, nasi najbliżsi krewni, nawet sami ludzie, którzy z pewnością by takim kąskiem się zainteresowali. Nie mówiąc już o innych owadach, chociażby mrówkach, które bardzo często urządzają sobie rajdy i polują na termity. Dlaczego? Bo są to przede wszystkim stworzenia miękkie. Z tego względu, że przez całe swoje życie zachowują cechy larwalne i tak naprawdę nawet osobnik dorosły, płodny, który zostaje królem i królową, technicznie nie jest dorosłym karaczanem i wciąż wykazuje cechy larwy, cechy nimfy, bo w przypadku organizmów owadów z przeobrażeniem niezupełnym łatwiej jest właśnie mówić o nimfach niż larwach, bo wiadomo, nie mają salium poczwarki. One cały czas wykaz posiadają bardzo delikatną skórę, bardzo łatwo wysychają, praktycznie są bezbronne poza żołnierzami, którzy wiadomo mają żuwaczki, ale i tak jest to nic w porównaniu chociażby z ostrymi żądłami, które posiadają mrówki, yy, Osobniki, które wiadomo nie są dorosłe, nie posiadają też skrzydeł, więc nie mają szansy odlecieć. Więc założenia stworzenia takie, gdyby właśnie nie technologia, byłyby skazane na wymarcie. Stworzenia te rozwinęły olbrzymie struktury wykazujące niezwykłą twardość oraz, co najważniejsze, rozwinęły sposób produkowania pożywienia właśnie po to, aby stawiać czoła masie nie, wszechobecnych niebezpieczeństw. Dlaczego? Dobrze, że właśnie przytoczyłeś tą definicję z Wikipedii na temat właśnie technologii jako sposobu wykorzystywania instrumentalnego i przekształcania środowiska do własnego użytku. Jakiegoś ponieważ, dobra, dobra lub informacji. Dokładnie. Dlaczego? Ponieważ termity, całe ich, Życie skupia się przede wszystkim na rozbudowie i dbaniu o termitierę. A termitiera nie jest tak, jak sobie ludzie mogą wyobrażać zwykłą jaskinią czy zwykłym szeregiem dużych jamek. Nie. Termitiera to jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń, jakie można spotkać na Ziemi. Dlaczego o tym mówię? Przede wszystkim dlatego, że Termitiery wyposażone są we wszystko, w co hipotetycznie powinny być wyposażone domy. Mają swój system kanalizacji, mają swój system nawadniania, mają swój system składowania pożywienia, mają swój system, w którym znajdują się żłobki, które są przydzielone dla osobników larwalnych w konkretnym wieku. Mamy komorę królewską, która jest połączona szeregiem innych komór. Mamy komory tak zwane posterunkowe, w których żołnierze pilnują tego, czy wszystko jest w porządku i to właśnie w tych komorach przebywają. Mamy system utrzymywania temperatury. Mamy system utrzymywania właściwego pH, utrzymywania przewiewu oraz utrzymywania właściwego składu powietrza. Mamy też system filtracji tego powietrza, tak aby żadne toksyny nie dostawały się ani do wnętrza gniazda, ani też żeby nic nie wydostawało się poza gniazdo, dzięki czemu termity mają niemal obieg zamknięty i mają bardzo wysoką wydajność produkcji i nic się im nie marnuje. Trzeba też jeszcze zauważyć, że termity muszą wykorzystywać różnego rodzaju substancje, chociażby właśnie kleje, mazie, nie tylko, które wykorzystują z własnych jakby produktów, jak chociażby własne odchody, to wykorzystują też substancje produkowane przez inne organizmy, wykorzystują też pracę innych zwierząt, chociażby różnego rodzaju żuków, które żyją w odchodach do tego, aby spulchniały im glebę, pod uprawę hodowanych przez nie grzyby, grzybów mają do tego też wyspecjalizowane komory, aby cały czas grzyb był znajdował się w idealnym dostrojonym mikroklimacie co przypomina rodzaj szklarni utrzymującej odpowiednie warunki, ale co moim zdaniem jest najistotniejsze, co sprawia, że termitiera jest jednym z największych szczytów zaawansowania technologicznego, że wszystko to osiągają bez potrzeby wykorzystywania żadnych innych źródeł energii poza energią słoneczną. Dlaczego? Ponieważ termity swoje konstrukcje budują w taki sposób, że padające światło słoneczne nagrzewa termikierę, powoduje wokół niej podgrzanie się powietrza, a system korytarzy sprawia, że powietrze przepływa, wiadomo zawsze z wyżu do niżu barycznego i z ciepłe powietrze do zimnego powietrza, przepływa w taki sposób, że cały czas System znajduje się w odpowiednim mikroklimacie. Jest to o tyle niesamowite, że termity przez cały czas pilnują, aby wejścia i wyjścia były otwierane i zamykane. I kiedy tylko trzeba, zamykają je albo otwierają, dzięki czemu sterują przepływem powietrza tak, aby w każdej części termitiery było dokładnie tyle samo Tlenu, bez względu na to, czy to jest ta część główna znajdująca się nad ziemią, czy jest to część podziemna. Też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o technologię pozbywania się różnych toksyn z powietrza i jego filtracji, to nie bez znane są termitiery z tego, że bardzo często mają kształt kominów i mają główny komin, przez który ucieka to powietrze, które już powiedzmy zostało zużyte i może być wykorzystywane dalej, przez co budowa takiej termitiery przypomina trochę budowę gąbki, która dzięki temu, że małymi korytarzykami przepływa ciepło, a dużym woda, a w tym wypadku powietrze ulatuje, utrzymywane są bardzo stabilne, bezpieczne, a przede wszystkim właściwe warunki. Ale też trzeba zauważyć, że termitiera ma też bardzo ważną Inną funkcję, a mianowicie termitiera budowana jest w taki sposób, aby dźwięk roznosił się jak najlepiej. Nie tylko dźwięk rozumiany jako fala akustyczna, ale też fala wibracyjna rozchodząca się po powierzchni. W praktyce oznacza to, że wykorzystują tą samą metodę, którą wykorzystywali starożytni Grecy na, w budowie amfiteatrów i masek, po to, żeby dźwięk był wewnątrz bardziej nośny i żeby wszystkie osobniki w obrębie y, struktury były w stanie w niezwykle prosty sposób się ze sobą komunikować. I jeszcze teraz wracając do, tego, do tej podstawy, czyli dlaczego można to nazwać technologią. Przede wszystkim dlatego, że nie ma możliwości, aby tak zaawansowany system był wrodzony. Wszystko, co się dzieje, jest efektem emergentnej pracy wszystkich wchodzących w skład termitów. Co jest bardzo ważne, u różnych termitów, nawet tego samego gatunku, czy bardzo z blisko spokrewnionych ze sobą gatunków, proces chociażby produkcji cegieł, których budują, może być zupełnie inny. Niektóre termity wykorzystują na przykład tylko odmiany konkretnego drewna i odpowiedniej kory, którą układają w konkretny sposób. Jeszcze inne używają do tego gliny, czyli maczają najpierw wodę, w wodzie ziemię i lepią ją w taki sposób, aby potem ona po zaschnięciu była twarda. Jeszcze inne wykorzystują właśnie wytwarzane przez siebie kwasy do tego, żeby najpierw coś, żeby najpierw topić piasek i dopiero go potem sklejać. I też, co jest bardzo moim zdaniem istotne, wciąż jeszcze nie jesteśmy pewni, w jaki sposób przebiega ten proces. Dlaczego? Ponieważ w przeciwieństwie do tego, jak moglibyśmy to sobie wyobrażać, system nie, po, nie jest ani do końca w 100 oddolny, czyli nie jest tak, że każdy termit sobie robi swoje i po prostu nie zwraca uwagi na inne i robi swoje i to się po prostu na zasadzie doboru takiego czysto losowego rozwija, ani też nie jest tak, że jest z góry nałożony projekt. Można powiedzieć, że gdyby porównać do czegoś system technologii właśnie przekazywania też informacji u termitów, to pod pewnymi względami przypomina system odpornościowy. Tak jak my w naszych komórkach mamy odporność właśnie wrodzoną i nabytą, która mamy konkretne grupy komórek, pamięci, które odpowiadają za prezentowanie konkretnych antygenów, za przekazywanie sygnału dalej. Dokładnie analogiczną sytuację mamy u termitów, gdzie kon konkretne osobniki, niektóre wcale nic nie składają, a właśnie sp spędzają czas na regularnym przeprowadzaniu trofalaksji i kontaktów czułkowych z innymi osobnikami, co wygląda trochę w taki sposób, jakby kierowały tym, gdzie one mają położyć swoje części konstrukcji. I dlatego też bardzo ważne, że u termitów mamy tak zwanych minor i major workerów, czyli te osobniki, które są takimi szeregowymi budowniczymi oraz mamy osobniki, które budują znacznie większe cegły chociażby, ale robią to o wiele rzadziej i głównie je ustawiają w konkretnych miejscach, a następnie informują, czy to za pomocą trofalaksji, czy to za pomocą wibracji, inne termity, aby w tamtym miejscu też umieszczały. Wyjaśnijmy słuchaczom termin trofalaksja. Chodzi o to, że aparatami gębowymi wymieniają po prostu informacje, osobniki, którymi są jakieś hormony, jakieś substancje zapachowe, węglowodory na przykład. Tak? Oczywiście, ale też bardzo ważną rolę odgrywa po raz kolejny mikroflora bakteryjna. Dlaczego? Ponieważ na podstawie... Mają bardzo silnie rozwinięty zmysł mikroflory do tego stopnia, że znakowanie mikroflorą konkretnych części termitiery pozwala termitowi domyśleć się, co to ma być za miejsce i jakie konkretne rzeczy związane z renowacją ma dokonywać w konkretnym miejscu. Ponieważ to nie jest też tak, jak się może wydawać, że każdy termit odpowiada za budowanie całej termitiery, tylko widać, że są termity, termity specjaliści, którzy zajmują się obsługą na przykład konkretnych korytarzy. I widać, że wraz z wiekiem specjalizują się w tym. Na początku robili, jak byli młodzi, bardzo dużo, spędzali czas z różnymi osobnikami, ale z czasem zaczynają się specjalizować do konkretnych funkcji w roju. Rozumiem, czyli tak jak u ludzi w technologiach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, drogą kulturową, są pewne jednostki wychowane, wyuczone do tego, żeby były specjalistami w danych dziedzinach i inne tego nie potrafią, ale te inne zależą też od nich i cały... Całość się splata w sieć różnych społecznych elementów, które warunkują przetrwanie. Zgadza się? Dokładnie. Nie tylko właśnie warunkują przetrwanie, ale też dobrostan wszystkich wchodzących w skład osobników. Ponieważ trzeba na przykład zauważyć, że u termitów, przez to, że dotychczas w ogóle nie zwracano na to uwagi, tak samo ważne jak dźwięk, smak, zapach i generalnie wszelkiego rodzaju bodźce wibracyjne, jeszcze ważniejsze jest ich uporządkowanie i połączenie ze sobą. Dlaczego? Ponieważ termity wykorzystują strategię mieszania ze sobą bodźców, czyli oznacza to, że kiedy konkretny zapach znajduje się na substancji, która ma określony kształt, jest, ma określone walory dotykowe przekazuje, oznacza to zupełnie co innego niż gdy znajduje się na czymś, co na przykład nie jest szorstkie, ale gładkie. Jest to też bardzo ważne, czego wciąż jeszcze nie do końca rozumiemy, szczególnie w przypadku termitów makrotermes, że u nich łączenie bodźców odgrywa rolę języka i oznacza, że konkretne bodźce na same w sobie mają zupełnie inne znaczenie, natomiast połączone razem znaczą coś zupełnie innego. Okej. Okay. To opowiedz o niektórych technologiach, które wdrażają w życie termity, w termitierach. Szczególnie interesuje mnie technologia rolnicza. Wiem, że hodują niektóre organizmy i to zarówno grzyby, rośliny, jak i zwierzęta. Mógłbyś troszeczkę o tym opowiedzieć? Oczywiście. Przez bardzo długi czas myślano, że tak zwane ter... organizmy termitofilne, w tym wypadku zwierzęta, to są po prostu pasożyty, które żyją albo ewentualnie koegzystują z termitami, co nieco sobie zjedzą i po prostu sobie dalej żyją. Okazuje się, że to wcale nie jest takie oczywiste. Okazało się, że te stworzenia często są przenoszone przez termity do konkretnych miejsc i niejako zmuszane do konkretnych funkcji szczególnie upodobały sobie wszelkie stworzenia, szczególnie właśnie chrz, chrząszcze, które, czy właśnie skarabeusze, które są przystosowane raczej do y, rycia w ziemi do tego, żeby y, pomagały im w procesach kopania. I dzięki temu, takiemu termitowi jest o wiele łatwiej, bo nie musi marnować swoich żuwaczek, które większość termitów workerów ma bardzo słabe, a może wykorzystać siłę mięśni innego zwierzęcia, w tym w w przypadku właśnie takiego żuka. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli chodzi o techniki rolnicze, to są niezwykle zaawansowane. Dlaczego? Ponieważ u różnych, u różnych rojów mamy bardzo różne wykorzystywanie zarówno substancji obcego pochodzenia, jak i własnego pochodzenia. Mamy na przykład takie kolonie, które wykorzystują przede wszystkim swoje odchody do budowania fundamentów pod grzybnie, na której właśnie będzie się rozwijał konkretny grzyb jako źródła nawozu, a mamy takie, które wykorzystują nawozy, czyli odchody i tkankę, innych bezkręgowców, a mamy też takie, które z jakiegoś powodu upodobały sobie odchody kręgowców i są w stanie zbierać na przykład odchody słoni czy innych zwierząt z sawan, tylko po to, aby dostarczyć je do swoich komór i też wykorzystać jako nawóz dla swoich grzybów. Okej, okay. jakie jeszcze zwierzęta hodują? I czy kochują jakieś zwierzęta właśnie? Czy, bo rozumiem hodowlę, rozumiem w ten sposób, że przeprowadzają inżynierię ewolucyjną drogą selekcji, która jest nazywana u człowieka akurat selekcją sztuczną, czyli jest to odmiana moim zdaniem selekcji naturalnej, czyli wynikiem tego jest organizm, populacja, która zależy od organizmu, który przeprowadza tą selekcję i jej Przetrwanie tej populacji zależy od tego organizmu, dlatego że no wykorzystywanie w celu eksploatacji danego organizmu powoduje, że on nabiera jakichś takich specyficznych cech, których nie mógłby mieć, gdyby był po prostu samodzielny. Tak? Bardzo dużo organizmów termitofilnych, właśnie szczególnie tego typu żuków, jest tak przystosowanych do mikrośrodowiska i tak uzależnionych od tego samego pożywienia, które spożywają termity, bo one je karmią tym samym że fizycznie nie byłyby w stanie przetrwać bez nich, a też bardzo kluczowa rzecz, termity są bardzo bezwzględne względem tych stworzeń i na przykład nie mają problemu, żeby żołnierze, żeby zabijać osobniki tych gatunków, które zachowują się w sposób, który im nie pasuje. I w ten sposób... Cały czas zabijają osobniki, które z jakiegoś powodu im się naraziły i utrzymują w ten sposób populację, w której tylko osobniki o konkretnych zachowaniach, o konkretnych cechach mają szansę przeżycia. Podaj przykład jakiegoś, jakiegoś takiego hodowlanego zwierzęcia. Kiedyś mi wysyłałeś, no, rodzaj odkurzacza, czyli tak. po prostu pewnego żuka, chrząszcza, tak? Tak. Chrząszcza, który, no, drogą selekcji nabył po prostu jego organizm, takie po prostu schowki, takie kieszenie, w które może się wczepić w termit i go po prostu przynosić. Tak, ponieważ y, widać było, że są gatu, y, widać to pięknie u różnych kolonii możemy prześledzić historię tych właśnie też właśnie małych żuków wykorzystywanych jako połączenie odkurzacza i łopatki że mamy takie osobniki, które jeszcze nie mają tego y, rozwiniętego, tej, tej opcji walizeczki i takie, które mają ją rozwinięte. Najprawdopodobniej powstała mutacja, która po prostu była silnie promowana. Dlaczego? Bo taki osobnik miał też największą szansę na rozród, bo był najwygodniejszy w obsłudze dla termitów. Bo inne termity, które, czyli inne tego typu żuki, które nie mają czegoś takiego, są o wiele ciepłe. Cięższe do wzięcia, ponieważ trzeba w to o wiele więcej siły zaangażować, trzeba nasze co jakiś czas odkładać i znowu przenosić. Widzimy na przykład w przypadku hodowli tych wszystkich żółków, że zwierzęta, które są zbyt aktywne i to w, szeroko rozum, w szerokim pojęciu tego słowa są nasze zbyt łakome albo są zbyt łatwo uciekają od termitów, są po prostu zabijane przez żołnierzy. Ponieważ u termitów też bardzo ważne, że tak jak mamy specjalizację robotników, mamy też bardzo silną specjalizację żołnierzy i żołnierze są zarówno bezpieczeństwa zewnętrznego, którzy są przystosowani do walki i obrony przeciwnika zewnątrz oraz tych, którzy są przystosowani do walki z przeciwnikami wewnątrz. Oraz właśnie pilnowania porządku, bezpieczeństwa, ale też zabijania organizmów hodowlanych, które zachowują się w sposób niepożądany. Ponieważ u żołnierzy, co jest też bardzo ważne, mamy bardzo wyraźny podział na tych, którzy są jakby bardziej warci życia i na tych, którzy są mniej warci życia. I definitywnie Ci, którzy odpowiadają za walkę na zewnątrz, są tak zwanym stereotypowym mięsem armatnim. Czyli są istotami z góry, jakby przystosowanymi do tego, że mają zginąć. Są też o wiele mniej inteligentni. Tak naprawdę to jest najbardziej tempa grupa stworzeń. Rzucają się prawie bezmyślnie na wszystko, co tylko się Znajdzie w ich otoczeniu. Tak Skoro... są nabuzowane hormonami, tak? Tak, tak są nabuzowane hormonami. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy, że też technologia kamikadze nie wymyślił pierwszy człowiek. Oczywiście. Termity wykorzystują właśnie swoje wydzieliny kwasy do tego, żeby też eksplodować, czy żeby to tryskać na przeciwników i w ten sposób zwiększyć szanse na przetrwanie. Natomiast dlaczego mówię o żołnierzach? Ponieważ żołnierze, którzy występują wewnątrz kolonii, chodzą po kolonii grzybowej i pilnują bezpieczeństwa, pełnią bardzo ważną funkcję w środowisku. Dlaczego? Ponieważ cały czas pilnują tego, aby wszystkie osobniki zachowywały się tak jak należy. I to nie tylko osobniki innych gatunków, ale też na przykład osobniki swojego gatunku. Mają coś w rodzaju yy, stróżów prawa. I jeżeli na przykład mamy sytuację, że dwa termity zaczynają być wobec siebie agresywne, to przychodzi żołnierz, który je rozdziela. I też trzeba właśnie zauważyć, że jeżeli porównamy cechy morfologiczne tych żołnierzy, którzy żyją bezpośrednio w tych hodowlach grzybowych i tych, którzy praktycznie nie mają prawa do nich wchodzić, bo żyją tylko i wyłącznie na tych posterunkach i czekają na to, by po prostu wybiec i zginąć, widać olbrzymie różnice morfologiczne. Wrócę jeszcze do tych kieszonek do tej selekcji e, tych żuków, dlatego tak. że spróbuję. Ja widziałem to zdjęcie, bo mi wysłałeś, tak? ale no, to jest podcast, e, e, internetowa audycja rodowa, więc spróbuj to opisać, e, o co chodzi, jak to mniej więcej wygląda. To wygląda w taki sposób, że jak wiadomo owady mają tagmy. Mają ta tagmę głowową, tułowiową i odwłokową. I w przypadku tego gatunku Żuka, powstał bardzo specyficzny twór, który wygląda tak, że oskórek sagmy głowowej i tułowiowej, czyli idealnie nad szyją, połączyły się w taki sposób, że powstała, powstało coś, co przypomina ucho kubka, tylko że właśnie schityne znajdujące się na wysokości szyi tegoż owada i za ten właśnie ucho od kubka łapie termit robotnik, kiedy chce wykorzystać osobnika do określonego celu. I właśnie jeżeli chodzi o wykorzystywanie technologii, to wykorzystywanie na przykład technologii narzędziowej jest też bardzo powszechne, ponieważ bardzo dużo termitów, żeby nie uszkadzać swoich części ciała, jest w stanie wykorzystywać jakieś drobne kameczki, jest w stanie wykorzystywać patyczki oraz inne tego typu rzeczy w momencie, kiedy można sobie poradzić bez potrzeby uszkadzania czy męczenia siebie. Rzeczywiście trzeba przyznać, że termity, ponieważ są to stworzenia bardzo delikatne, które właśnie, tak jak wspomniałem na początku, łatwo tracą wodę, muszą bardzo wiele się uczyć i bardzo wiele robić wokół siebie, aby móc dobrze funkcjonować. Bra bardzo. Okej, okay, drążę dalej temat technologii rolniczej i hodowli. Tak. Przeli, no, przejdźmy teraz do pokarmów, czyli wyczytałem w wielu badaniach, że ich stopień zaawansowania technologii rolniczej jest taki, że również mają monokultury więcej nawet. I mają jeszcze technologię pestycydów, czyli substancji, które stosują, czy to na przykład z hodowli bakterii, po prostu substancji no biobójczych, które unieszkodliwiają ich ich wewnętrzne szkodniki. Tak jak i u nas, bo wiadomo, że jak coś się poddaje sztucznej selekcji, jak coś się zagęszcza, stosuje monokulturę, no to łatwo, to łatw, to jest łatwy konsektyw dla innych organizmów, które chętnie się tym pożywią. I to jest rodzaj choroby tych, e, tych e, upraw dla tych termitów, więc stosują też pestycydy. No, w, konkretnie tak, jak ludzie. Dokładnie, tak jak ludzie stosują i to nie za właśnie bardzo często wcale nie stosują jakby spro substancji produkowanych przez same z siebie, ale też między innymi substancje produkowane przez termitofilne zwierzęta, które żyją w konkretnym środowisku i też dosłownie wykorzystują je do tego, aby produkowały substancje, które odkażają środowisko. Utrzymują, utrzymują, można powiedzieć, te substancje w chowie, stwarzają im dogodne środowisko, żeby no, produkowały dla nich te substancje, Eksploat Dokładnie. eksploatują. Eksploatują, eksploatują i też jeżeli chodzi o hodowlę, to one robią w taki sposób, że po prostu wszystkie stworzenia, które są w jakiś sposób nie pasują im i, zabija, i zabijają je i dzięki temu rozmnażają się tylko takie, które mają cechy, które im pasują. No, dokładnie. I jeżeli chodzi o monokultury, to jest prawda, do tego stopnia, że w przypadku grzyba termitocytes, który najprawdopodobniej, tak jak nasze zboża, czy nasze właśnie kartofle i inne tego typu rośliny są ze sobą bardzo blisko spokrewnione, tylko po prostu bardzo zróżnicowane pod wpływem selekcji. Podobnie jest z hodowlanymi grzybami. Wiemy o tym właśnie stąd nazwa, że kluczowy dla nich jest grzyb termitocytes, który wykorzystują do produkcji swoich kiszonek, swoich grzybków i dżemików, bo też mają technologię kulinarną, ponieważ w zależności od środowiska, jak i od tego, w co spożywały inne pokolenia, są w stanie mieszać ze sobą substancje w taki sposób, żeby uzyskiwać to, co, na czym najbardziej im zależy. I też trzeba pamiętać, że my wciąż nie jesteśmy do końca pewni, jak w przypadku makrotermes jest wciąż z lotami godowymi i zakładaniem nowych rojów, tak jak wspominałem, ponieważ bardzo często jest tak, że one wylatują na y, go, y, lot godowy, który jest taką formą można powiedzieć y, tindera w świecie zwierząt, że one tak dosłownie podchodzą, wąchują się, uciekają. Rzeczywiście do momentu, przed tym jak samica i samiec wzajemnie zjedzą sobie skrzydła, co jest przypieczętowaniem związku, bardzo często ganiają się do tego stopnia, że jak mi mielibyśmy dwa, yy, dwa osoby, cztery osobniki, dwa samce i dwie samice, to na przykład odpowiednio manipulując otoczeniem sprawi, żeby pobiegł zamiast za tą samicą, pobiegł za inną samicą i dopiero po jakimś czasie zauważa, że to jednak nie ta i się zawraca. Na przykład też samice, jeżeli widzą, że samiec przestaje je gonić, to przystają i czekają, aż on je dogoni, albo są w stanie, jeżeli widzą, że coś jest nie tak, podbiec do niego. I rzeczywiście widać, że mamy, że jedne od razu od siebie uciekają, inne są bardzo są sobie nawzajem chętne. I też bardzo ważne, że kiedy zakładają kolonie, to też przez to, że my, wciąż nie wiemy, jak bardzo te wszystkie sieci kolonii są ze sobą połączone, to nie wiemy na przykład, jak często robotnicy z innych kolonii im pomagają, jak często na przykład przejmują robotników z jednej kolonii do własnej i jak wygląda życie społeczne tych nowych rojów, bo bardzo możliwe jest, że tak naprawdę nam się tylko przez drugi czas wydawało, że każda nowa rodzina to jest jakby zupełnie jest niezależna i tworzy od zera, a bardzo prawdopodobne jest, że po prostu powstają nowe pary, które normalnie społeczeństwo robotników i żołnierzy akceptuje i zaczyna o nich dbać po to, żeby oni wytworzyli własne dzieci i do, zasilili ich siły. Bo też trzeba zauważyć bardzo ważną rzecz u termitów, że u nich przez to, że głównie mikrobiom oraz wychowanie jest kluczowe, to rzeczywiście u nich to, że jest wiele różnych osobników reprodukujących się z absolutną normą. Okay. Do tego jeszcze stopnia powiem ciekawostkę, że jeżeli chodzi o technologię, to jeszcze wymyśliły, jeszcze przed ludźmi, przez starożytnym Egiptem technologię mumifikacji. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy królowa umiera, albo kiedy królowa jest taka słaba, że już praktycznie jest martwa i król, to co robią? Te robią coś bardzo dziwnego. Zaczynają ją oblizywać, Jednocześnie nakładając na nią różne substancje konserwujące, w taki sposób, że ona dosłownie zasycha. Robi się, no, dosłownie ulega wysuszeniu, trochę tak jak owady, które my, wiadomo, przybijamy szpileczką w gablotach. Dosłownie zostaje wysuszona, taka powstaje, taka, właśnie można powiedzieć, taka mała, zasuszona parówka, tak samo jej partner. I w momencie, kiedy to zrobią to dosłownie zaklejają wejście do tej komory królewskiej i budują nową komorę królewską. I dlatego, jeżeli się otworzy termitierę wieloletnią, to można natchnąć na gigantyczne katakumby, gdzie mamy olbrzymią ilość dawnych komór królewskich ze zmumifikowanymi królami i królowymi. Okej, okay, zaraz jeszcze wejdzie, że mają jakieś więże, wierzenia w związku to, z tym. To nie wiem, natomiast wiadomym jest, że termity są w stanie, na przykład jeżeli jest, jest środowisko niesprzyjające, robią coś bardzo dziwnego, a mianowicie są w stanie nadmiar osobników tak zwanych reproduktiv, zabrać do ogrodu po to, aby je zabić i też wykorzystać jako nawóz. I co jest też bardzo ważne, kiedy tylko kiedy nie robią to tylko kiedy jest skrajnie, są złe warunki i nie ma żadnych, jakby nie ma też w otoczeniu żadnej Innej kolonii. Dlaczego? Ponieważ termity robią też coś bardzo dziwnego, a mianowicie polują na tak zwane księżniczki i książęta innych rojów tylko po to, aby je uprowadzić, zabić i zakopać w swoich ogrodach. Co rozumiesz przez pojęcie książę i księżniczka, czyli niezapłodnione nie jeszcze? Książęta i księżniczki, wicze i królewne czasami są, to tak jak w przypadku królewien się czasami określa u pszczół czy u mrówek osobnika, który jest jakby w przypadku mrówek uskrzydlona i jeszcze przed rojem godowym. Osobnik przed lotem godowym, czyli taki, który już się rozwinął jakby w osobnika dojrzałego płciowo, obdarzonego skrzydłami, zdolnego do lotu godowego, tylko jeszcze przed nim. I Rzeczywiście one mają najlepsze życie, dostają zazwyczaj też najlepsze kąski, ale równocześnie nie ma też żadnych oporów przed poświęcaniem ich, kiedy są właśnie warunki, że potrzeba świeżego białka dla swoich grzybów i tak dalej, więc są w stanie je zabrać i zgładzić i tam zakopać. Są plusy i minusy tego życia, można tak, powiedzieć. definitywnie. U nich ta kasta reproduktorów ma też bardzo ważną funkcję, bo też w przeciwieństwie do innych, chociażby właśnie u błąkówek, gdzie ta królowa chociażby u takich mrówek już skupia się tylko na płodzeniu jaj. Tu absolutnie nie. Tutaj, czy w ogóle trudnie, które w ogóle no nic nie potrafią. Są zupełnie praktycznie bezużyteczne. Tutaj zarówno książę, taki królewny są w stanie aktywnie Pracować, są w stanie pomagać, są w stanie też nawet czasami walczyć. Okay. Robią to niechętnie, ale potrafią to robić, więc jak muszą, więc też trzeba przyznać, że są o wiele bardziej, ten system jest o wiele bardziej plastyczny, pozwala sobie na o wiele więcej wyjątków. Na przykład wciąż jeszcze nie wiemy, dla co u termitów. Robią kasty, które nie są ani tak naprawdę dojrzałymi, nigdy nie, nie zostają ani robotnikami, ani nie zostają dojrzałymi żołnierzami, ani też dojrzałymi osobnikami reprodukcyjnymi, tylko pozostają takimi nimfoidalno podobnymi stworzeniami, które też mają jakąś rolę w roju. Ale wciąż nie do końca rozumiemy jaką. I też bardzo ważny problem jest taki, że wszystkie badania, które często prowadzimy, są badaniami, że tak powiem, metaforycznie in vitro, ponieważ polegają na tym, że łapiemy w naturze dzikie właśnie dzikie królewny i... Królewiczów i ich rozmnażamy, utrzymujemy taką parę, która zaczyna składać, wiadomo, jaja i zaczyna budować się rój. I my nie jesteśmy w stanie obiektywnie stwierdzić, czy to dokładnie tak samo zachodzi w naturze, ponieważ wiadomo, że tworzymy zupełnie inne sztuczne warunki. Chociaż wiemy na przykład, że termity są na tyle, dzięki tym badaniom odkryliśmy na przykład, że młode termity dopiero uczą się jakich materiałów mają używać, a jakich nie. I bardzo często jest tak, że jeżeli nie ma tego, tego nadzoru, to są w stanie bawić się wszystkim. Na przykład są w stanie zabierać jakieś małe kuleczki ze szkła, małe plastiki, wełnę, cokolwiek. Po prostu można nawet, był taki w science, było to tak uroczo napisane, tylko że po angielsku, ja to powiem po polsku, że można termitom dać niemal cokolwiek, co są w stanie wziąć w pyszczek i przenieść, a one zrobią z tego zamek. I rzeczywiście trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o radzenie sobie ze środowiskiem i z tym, co jest w otoczeniu, są niesamowite też właśnie. I obróbkę tego, wykorzystywanie tego do najróżniejszych celów, żeby sobie ułatwiać pracę to termity są yy, mistrzami tego. Jeżeli chodzi o technologię właśnie i przede wszystkim zastosowywanie różnych elementów otoczenia, przestrajanie ich dla własnych korzyści, to poza człowiekiem żadne stworzenie nie poszło do, w to w aż tak fanatyczny sposób, co można wyjaśnić tym, że termity są trzeba uczciwie przyznać niewiarygodnie słabymi stworzeniami i są bardzo bezbronne. Dlatego też od razu powiem, że jeżeli chodzi o walkę z przeciwnikiem zewnętrznym, chociażby mrówkami, to, trz, to nawet nie ma co ukrywać, że termici żołnierze wygrywają tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie ilością. Bo jeżeli chodzi o zdolności do walki, to mają bardzo kiepskie. Wszyscy, którzy mają zdolności taktyczne i na przykład pełnią rolę takich trochę komórek NK w organizmie, natural killers, czyli, że wyszukują na przykład Naprawdę impostorów, czyli też pasożyty, które udają termity te i je zabijają i tak dalej. Wszystkie żyją wewnątrz. Natomiast na zewnątrz, te, które idą na zewnątrz do walki, to jak mamy na przykład pojedynek wojny między mrówkami, a między, czyli między termitożernymi mrówkami, a między termitami, nawet tymi, właśnie makrotermy, z tymi super zaawansowanymi, to przypomina to trochę w wojny klonów, klony kontra droidy bojowe, gdzie klonami są mrówki, a droidami są właśnie żołnierze termitów. Że... Ale wyjaśnij, bo może nie każdy Gwiezdny wojnę ogląda chodzi głównie Zwłaszcza, o... Zwłaszcza, że to było w tej drugiej części, w tak? No w pekuelach no w pekuelach I właśnie tam mi się akurat to skojarzyło, że droidy bojowe były Bezmyślnej ich zaletą było przede wszystkim to, że było ich dużo i zalewały przeciwnika natomiast klony były wiadomo o wiele trudniejsze w produkcji były bardziej no, inteligentne miały skomplikowany trening były no, wyspecjalizowane do bycia komandosami dlatego byli bez porównania lepszymi wojownikami, natomiast w momencie kiedy na jednego klona przypadało 100 czy 200 droidów, no to wiadomo że nie miał szans. I bardzo podobną technikę stosują te, właśnie te, że po prostu wygrywają wszelkie wojny ilością swoich żołnierzy, którzy zwykle po prostu idą. Idą falangą i po prostu są giną, nie, z, nie zwracają na to uwagi, idą, aż w końcu zagrożenie zniknie. I też od razu powiem, że tu powstała swojego rodzaju pseudosymbioza między tymi termitożernymi mrówkami, ponieważ dużo termitożernych mrówek po prostu łapie te termity te, tych żołnierzy i zabiera ich. Mhm. I bo... Traktują niewolników tak jak inne niewolnicze mrówki, tak? Tak, po prostu. I łapią mhm. tych żołnierzy i po prostu albo ich właśnie próbują hodować, a jak aha. nie wychodzi, to ich zabijają. Aha, aha. Więc... Okej, okay, ale ta technologia mrówcza no, nie, jest niezbyt dopracowana, bo jak rozumiem, no te bielce, te osobniki nie dają się tak zniewolić, tak? Nie, nie. Zwykle po prostu zazwyczaj je po prostu szybko z, z, zabijają i po prostu je zjadają i tyle. No bo z mrówkami, oczywiście, Oczywiście no, udaje im się. Tak? Są, tak, tak? są takie mrówki, które są porywane i pracują później na rzecz. Oczywiście. I jeżeli gospodarza. chodzi, to, to trzeba przyznać, że jeżeli, jeżeli chodzi o termity, to są oczywiście gatunki. Na przykład u ontotermes i Akantothermes jest kilka gatunków, u których żołnierze naprawdę są bardzo zaawansowani. Ale to jest raczej wyjątek od reguły i rzeczywiście też widać, że są elity żołnierzy, czyli żołnierze, którzy są perfekcyjnie dostosowani do różnych rodzajów walk, łącznie z walką na odległość, bo są w stanie na przykład, są na tle bystrzy też, że są w stanie za swoim jadem, którym tryskają na przykład Użyć go do tego, aby oblać nim kamyczek i, za, i rzucać kamyczkami, takimi pokrytymi kwasem w, we wrogie mrówki, albo też urodzili się z genetycznie rozwiniętym takim małym różkiem, za pomocą którego strzelają. We wrogie osobniki kwasem, ale od razu mówię, to jest wyjątek. To są wyjątkowe, często elitarne jednostki hodowane w bardzo konkretnych warunkach, w sposoby, których my jeszcze też do końca nie rozumiemy. Natomiast większość żołnierzy, którzy są przystosowani do walki z zagrożeniami zewnętrznymi, to po prostu mięso armatnie, czyli istoty, które po prostu ma być ich dużo i ich celem jest sprawić, aby e, larwy oraz robotnicy ci wyjść nie zostali e, nie zostali źle e, z, nie zostali zniszczeni. <mum> Uparcie, wracam jednak do technologii rolniczej. Nie to, że techniki wojenne są mniej ciekawe, no. Czyli nie, tylko przepraszam, że ja tak o tym mówię, tylko po prostu y, głównie dlatego, że technologia rolnicza, nawet jak większość ludzi myśli jest to gdzieś tam kojarzy. Natomiast jeżeli myśli o strategii i tego typu rzeczach, to raczej nie spodziewa się po tego typu stworzeniach aż tak zaawansowanych mechanizmów, które rzeczywiście możemy u nich dostrzec. Zaczął... Po, jest te, technologia, można powiedzieć, no, y posiadania armii. Technologia wojskowa. Technologia Natomiast, wojskowa. Y, I także broń. Czy posiadają broń? już y, y, Są w stanie wykorzystywać kamyczki, są w okay. stanie wykorzystywać jakieś na przykład y, ostre rzeczy, jak znajdą żeby nie używać własnych żuwaczek, żeby sobie okay. ich nie uszkodzić. Chociaż od razu to... trzeba powiedzieć, że tutaj żołnierze, no, mówiły, że osobniki są słabe, ale do tego są mocne, żeby po prostu własnym ciałem, własne ciało ich jest bronią, tak? tak. Bo u człowieka można powiedzieć, że bronią jest trochę móc, który wymyśla zewnętrzne bronie, a, a tutaj mają wybitnie jednostki, które przystosowane tak, są które do są tego, żeby, do... żeby masą tą kamikadzę po prostu rozwalać tak. przeciwnika. Natomiast tak? są też w stanie wykorzystywać chociażby jakieś małe, ostre przedmioty, bo też to się zdarza. To nie jest też rzadkość, że są w stanie na przykład pójść szeregiem i zanim jeszcze użyją swoich żuwaczek, najpierw wbić niczym bagnet, jakiś mały, ostry przedmiot. Okej, okay, ale wracając do tej technologii rolniczej, no przesłałaś mi taki fajny obrazek, w którym jest schemat produkcji żywności przez jakąś tam kolonię termitów. Oczywiście. O co tutaj chodzi? Szczerze mówiąc przypomina mi to trochę rozrysowany proces yy, produkcji spirytusu przez nagą małpę zwaną człowiekiem. Yy, powiem szczerze, że Coś w tym jest, ponieważ jeżeli chodzi o technologie, biotechnologie, to właśnie te stworzenia no, są nam najbliższe, bo poza nimi to raczej mało stworzeń stosuje, kiszonki robi sobie małe chlebki, raczej można powiedzieć, że to jest wyjątek, a nie reguła. I jakbym to przedstawił, jeżeli chodzi o technologie rolnicze? Przede wszystkim termity mają wyspecjalizowaną kastę, której zadaniem jest zbierać odpowiednie substancje odżywcze z otoczenia. Często organizują eskapady, oczywiście, które są też pilnowane przez odpowiednie kasty żołnierzy, które idą i cały czas pilnują, żeby wszystko było w porządku. Są to takie zwane, właśnie, specjalne kasty do wyszukiwania pożywienia, ponieważ najpierw są kasty zwiadowcze, i tu bardzo ciekawa rzecz rolę zwiadowców, Potrafią pełnić yy, właśnie księżniczki królewny, czyli te zdolne do lotu, ale jeszcze nie mające własnych kolonii dojrzałe jakby osobniki, są w stanie też pomagać, że wyż znaleźć miejsce, gdzie jest dużo zasobów, przez to, że widzą, mają oczy, no to nie, i latają wiadomo, że nie... To nawet nie ma co porównywać, jak łatwo mogą znaleźć. Potem są w stanie w jakiś sposób przekazać tą informację yy, innym osobnikom, czego też jeszcze nie rozumiemy. Wiadomo, pszczoły mają swój taniec i tak dalej. W przypadku termitów to wciąż jest zagadka. Wiemy natomiast, że zawsze wtedy jest wysyłana ekspedycja do konkretnego miejsca, z którego zabierane są konkretne substancje i bardzo ważna rzecz. W zależności od tego, czy jest to miejsce urodzajne, czy nieurodzajne, są dwie strategie. Pierwsza jest taka stosunkowo prozaiczna, czyli po prostu zbierają, jest mało, wracamy. Natomiast druga jest ciekawsza, ponieważ są w stanie zbudować system podziemnych korytarzy do konkretnego miejsca, między którymi znajdują się posterunki z tymi żołnierzami, którzy mają chronić. I dlaczego to jest tak ważne? Bo dzięki temu rozbudowują takie autostrady do konkretnych miejsc i dzięki temu nie muszą się narażać na ciepło, na światło słoneczne i na szkodliwy klimat, jakieś pasożyty, tylko wszystko mogą robić drogą podziemną. I wtedy wszystko... Od razu tylko wychodzą osobniki, które są okryte na przykład, y, też wykonanymi z grzybów, y, mikroubrankami, bo też w to też rozwinęły termity, że są w stanie wykorzystywać czy to na przykład właśnie złoto, czy coś pokrywać swoje ciało, żeby chronić się przed ciepłem, przed nadmiarem światła, przed wysuszeniem. I właśnie takie kremy nawilża, na, na, nasączone krem nawilżającym wychodzą, żeby to dać i dają to na dół i te z dołu już zabierają do, konkretnych, yy, do konkretnego macierzystego roju. I w momencie, kiedy one to zanoszą, to też bardzo ważna rzecz jest też kasta, która ocenia, czy dana substancja jest wartościowa, czy bezwartościowa. I te same uczą też yy, te małe termity, co mają brać, a czego mają nie brać. Bo tak jak mówię, termity same z siebie tego nie wiedzą i hodowane od zera bardzo często właśnie są o tyle złym źródłem informacji o termitach, bo są bardzo ciekawskie i zbierają praktycznie wszystko. Klocki Lego im się da, jakieś żelki im się da. Tak jak powiedziałem, cokolwiek im będą z tego budować, czy próbować z tego co, coś robić, więc jeżeli nie ma tych starszych osobników, to nie ma co się dziwić, że się nie domyślą. I Następnie zaczynają one z tego otoczenia zbierać to i gromadzić w konkretnym miejscu, gdzie to ulega strawieniu. Często też wykorzystują własne odchody albo odchody innych stworzeń. Lepią z tego odpowiednie konstrukcje, na których hodują zarodniki. I też bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o technologię rolniczą. Hodują monokultury, ale co jest też bardzo dziwne, nie wszystkie idą tylko w monokultury. Dlaczego? Po, tym, po czym poznać, że dany gatunek czy dana populacja bo to bardzo to, chodzi o populację, dane plemię, nie ma monokultury, a rozwinęło, rozwinęło zwykłe wykorzystuje jakby też zarodniki. Po tym, że wyrostają grzyby. W momencie, kiedy mamy monokultury, termity do, doprowadziły do takiej perfekcji biotechnologicznej, że rosną takie bardzo małe, okrągłe strzępki przypominające watę cukrową, które one sobie zbierają i przerabiają. Natomiast z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu niektóre gatunki termitów hodują sobie dosłownie grzyby z owocnikami. I wtedy bardzo łatwo to rozpoznać po tym, że jak się idzie na przykład przez sawannę, to się widzi las grzybów olbrzymich, bo to czasami mogą być grzyby wielkości tego mikrofonu, czy na przykład o owocnikach wielkości właśnie takich talerzy perkusyjnych, które rosną wokół termitiery, albo żeby było zabawniej, dosłownie na tej termitierze. I wiemy o tym, że z jakiegoś powodu, jeżeli jakiś grzyb, ten na przykład, który hodują jakoś sobie nie radzi, to zbierają te zarodniki i je łączą. I eksperymentują, żeby uzyskać taki plon, który będzie się trzymał. No, czyli przeprowadzają selekcję. Tak, za, te, dlatego mówię, że są monokultury, ale też nie mają nic naprzeciw, jak patrzymy nad hodowlą owocników, po to, żeby uzyskiwać zarodniki i też mieszać genetycznie. Bardzo często jest na przykład tak, że książęta i kulewiczek jak wtedy jeszcze wspomniałem przy naszym ostatnim spotkaniu, wcale nie biorą samych strzępków tej monokultury, tylko właśnie biorą zarodniki i samiec samicą, jak zjadają sobie skrzydła i zakładają parę, to też yy, łączą Zapładniają tego grzyba, żeby powstał im nowy i też bardzo często yy, od tego, czy ten grzyb przeżyje, czy nie zależy, czy przeżyje kolonia, czy zginie i dzięki temu też kolonie, które przetrwają, potem zaczynają się ze sobą łączyć i wiadomo, rozwijają się z nich nowe, większe cywilizacje i rody. Ale to podobnie jak w społeczeństwie ludzkim. Wyspecjalizowany osobnik po odbyciu odpowiednich nauk, specjalista nauk rolniczych, y, hodowca też stosuje, y, stosując, y, produkując materiał pod monokultury, stosuje różne techniki łączenia genów, do, tak zwane dolewanie krwi, sprowadza swój materiał genetyczny, żeby połączyć, żeby, no, to nadal zachowywało pewną odporność tak. i tak dalej i tak dalej. I potem prawda? właśnie Więc poznać można czytane... Mieszanie tworzenie nowych raz Tak. To, się, to, to, to jest właśnie to, co opisałeś. Tak i to jest prawda, że jeżeli chodzi o termity, rzeczywiście są takie, które yy, hodują tylko i wyłącznie monokultury, a są takie, u których normą są właśnie owocniki. Na przykład niektórzy badacze sugerują, że może na przykład jest jakaś komunikacja, jakiś przepływ między różnymi koloniami, że na przykład jedne mają monokultury, a inne się specjalizują w hodowli Grzybów. Aha, to wyjaśnij. No te, które są nastawione na stricte monokulturę, nie pozwalają tym grzybom owocnikować, tak? Absolutnie. nie okay, dlaczego? dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że yy, kiedy mają dobry i sprawdzony dobry i sprawdzonego grzyba, to taki grzyb i który wydziela trochę inny zapach itd. i tak dalej. Jest on potencjalnie czymś ryzykownym, ponieważ mógłby on zarazić i zmutować. A w momencie, kiedy ma się coś dobrego, to po co to psuć? Okej, okay. czyli chcąc po prostu rozmnażają go we wegetatywnie. Chcąc z pokolenia na pokolenie uzyskiwać tą samą odmianę, y odmianę genetyczną, ale nie tak... Tutaj, tutaj chodzi o stricte ten sam genom właściwie, ty, prawda? Bo przecież tego, co przeczytałem, są takie monokultury, które y, do tego stopnia sprowadzona populacja, że na całym świecie istnieje jedne, jedna wersja genomu danego organizmu i to, i to termity do tego doprowadziły. Tak? Termity do tego doprowadziły i mm, dlatego są, y, g, cywi, są cywilizacje które, termitów, które właśnie do tego doprowadziły i nic innego nie dopuszczają, a są właśnie takie, które wyglądają dosłownie jak z bajki, ponieważ dosłownie niczym smerfy widać takie wielkie grzyby rosnące, białe, takie czy to na samej termitierze, czy często otaczające termitierę z różnych okolic i właśnie one są olbrzymim z przysmakiem, bardzo często się je podbiera termitom i sprzedaje i one są znane z tego, że jak się wpisze termitocytes to ludzie, którzy je prezentują, to prezentują po prostu właśnie takie olbrzymy i jest to olbrzymi rarytes, ale też my jako ludzie nie potrafimy go hodować, nie wiemy, jak to termity do końca hodują, co wykorzystują, bo na od razu obumierają te owocniki, więc cały czas jest to uzależnione od trzymania termitów. Ale nadal to się nie różni, ta różnorodność w podejściu do metody, od ludzi. Absolutnie. Dlatego, że są przecież... Oczywiście dzięki monokulturom nie ma tutaj żadnej wątpliwości, dokonaliśmy niesamowitego skoku cywilizacyjnego w sensie produkcji żywności, możliwości wyżywienia dzieci, dobrego wyżywienia itd., itd. Są to wykresy, które no, potwierdzają moim zdaniem bezdyskusyjnie, natomiast... Są też ludzie, którzy są przeciwnikami tego typu uprawy, tego typu hodowli i tworzą kolebki, czy nawet banki nasion właśnie różnorodnych, żeby można było w przyszłości wykorzystywać. Są całe państwa, którzy tworzą banki nasion. W Norwegii na przykład jest gdzieś takie na północy. No i są w ogóle ludzie, którzy kulturowo, ideologicznie są temu przeciwni, tak? Więc no... Przecież to i teraz nie wiadomo, co, się, co będzie lepsze w przyszłości dla przetrwania. Wie, zawsze lepiej dywersyfikować ryzyko i stosować różne techniki. I właśnie tak robią przecież termity. Z tego, co powiedziałaś. S są też takie termity, które w ogóle y, można powiedzieć, że było mieć dwie pieczenie na jednym ogniu. Dlaczego? Bo w swojej centralnej termikierze mają monokultury, ale właśnie tymi podziemnymi korytarzami prowadzą y, eksperymenty z owocnikami zdala od swojej macierzystej kolonii i po czym to łatwo poznać, że po środku niczego, czasami kilkaset metrów od macierzystej, rośnie taki olbrzymi grzyb. I jeżeli by się go wykopało, to zobaczyłoby się, że jest sieć korytarzy prowadząca do niego i tam dosłownie jest przy, na, nawóz i tak dalej pod tego konkretnie dużego grzyba z owocnikiem. Aha, aha. Czyli Przygotowa są, te... są przygotowane. Tak, są przygotowane. Czy można powiedzieć, że planują? W pewnym sensie tak. Dlatego, ponieważ mamy dosłownie centralne hodowle, gdzie są monokultury rozsiane, jakieś bardzo takie małe, wręcz dziecinnie skromne, malutkie, takie poletka, z których wyrastają grzyby. No dobra, ale idźmy o tym, dalej o tym procesie produkcji jedzenia, przetwarzania. Tak. Znoszą to do termitiery. I Znoszą to do termitiery. powiedz o tych kotłach, wielkich, kotłach. dlaczego których Ponieważ się to one, Kiedy one to robią i utrzymują to w konkretnych, właśnie w kulturach konkretnych bakterii, mają organizmy, które to przekopują, to one tego grzyb, wykorzystują przede wszystkim do tego, aby produkowane przez niego substancje trawiły właśnie Czy to martwą tkankę, zwierzęcą, roślinną i tak dalej, ponieważ one są tego mistrzami, że to nie zawsze wcale musi być właśnie roślina, to może być zwierzęca to co zbiorą i z tego zaczynają produkować takie bardzo specyficzną biomasę, która w praktyce jest bardzo, rozłoż... bardzo rozłożoną właśnie taką materią organiczną, taką jakby Gdybym miał to do czegoś porównać, to przypomina trochę w składzie to, co mamy w jelicie cienkim. Takie wstrawione, przetworzone, dostosowane tylko do tego, żeby jak najszybciej to wchłonąć z maksymalnie wysoką wartością odżywczą następnie to używając różnych metod bo to nie zawsze jest tak oczywiste że wykorzystują swoją ślinę czasami na przykład do tego wykorzystują watę bo na przykład są takie, które zbierają w... dlatego są problemem niektóre gatunki plantacji bawełny bo kradną bawełnę i zbierają wszelkie puchy do tego, żeby to w tych puchach magazynować i to utrzymują i też trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o myślenie narzędziowe to termity też wykorzystują na przykład jako system nawadniania wilgot, właśnie różnego rodzaju materiały, czy to liście, czy właśnie puchy, które znajdują, czy nawet jakiś puszek ptasi jak znajdą, po to, żeby nasiąknął wodą i przenoszą wodę w tym nasiąkniętym przedmiocie. Ponieważ y, wiadomo, że wodę trudno przenosić, więc też mają technologię pozwalającą im przenosić wodę. Okej. Okay. No rzeczywiście. Jest to społecznie niesamowicie zaawansowane z, y, i właściwie bez y, stworzenia, bez sztucznej inteligencji nie jesteśmy w stanie je zbadać. Y, powiem tak, że bez sztucznej inteligencji, bez zabawy i w jakieś bardziej złożone systemy, naprawdę trudno jest zbadać, ponieważ Mówimy o systemie, w którym pojedyncza królowa, a często jest ich dużo i też nie wiemy, jak to jest, składa na minutę jedno jajo. Jeżeli teraz pomyślimy, że w takim gnieździe są ich miliony, dosłownie miliony, to mamy społeczeństwo, które cały czas wchodzi ze sobą w najróżniejsze interakcje, żyje w konkretnych warunkach i tak naprawdę za dużo nie jesteśmy w stanie powiedzieć o nich, ponieważ yy, jedyne co widzimy, to jest trochę takie spojrzenie z lotu ptaka. Widzimy, że jakieś tam stwolki sobie chodzą, widzimy, że tam coś podbierają, widzimy, że coś przenoszą, widzimy, że coś dobudowują, widzimy, że na przykład jest tak, że osobnik zastanawia się, co ma gdzie postawić, widzimy na przykład to, że dany osobnik kontaktuje się z innym osobnikiem i dopiero po kontakcie z nim coś stawia. Jest na przykład tak, że osobnik najpierw coś stawia, a następnie umieszcza i inne rzeczy wokół tego, żeby inny osobnik wiedział, co ma w tym momencie zrobić, bo na przykład u termitów jest bardzo skomplikowany, tak jak mówiłem, język konstrukcyjny, czyli trochę tak jak u Pszczół jest ten język tańca, to u termitów jest język y, połóż to i gdzie masz iść, czy jakby każdy termit wraz z każdą cegiełką, szczególnie te mają, zostawiają algorytmy, y, mapy algorytmiczne, co mają robić inne termity. Czyli, że gdy to położysz, weź to i przynieś to. I dzięki temu każdy termit przy każdej rzeczy wie, jakby w jakim kierunku ma to kontynuować. Czyli, że nie, że sobie właśnie buduje byle gdzie, tylko ma konkretne instrukcje. I też jeszcze coś, co jest moim zdaniem fascynujące, to jest inżynieria medyczna. Dlaczego? Ponieważ termity, jak sam właśnie wcześniej wspomniałem, są stworzeniami bardzo słabymi są stworzeniami niewiarygodnie słabymi, które bardzo łatwo mogły zginąć. Szcz szczególnie królowe, które wiadomo, że ze względu na swoją ciężką wagę i nieforemność i tak dalej, y, powinny umrzeć na odpowiednik zawału u owadów, bo po prostu powinny im ich serce i generalnie ich tchawki nie wytrzymać tego, po prostu y, tego obciążenia. I termity też na to znalazły rozwiązanie i y, y, wiemy o tym, że na przykład królowe mogą żyć nawet do tak, tak samo jak królowie, 40-50 lat bez żadnych oznak starzenia się. Zresztą też bardzo ważne, że u termitów w ogóle z tym starzeniem się jest bardzo dziwnie, bo one, termit może nawet żyć w przypadku makrotermes 4-5 lat, a jednocześnie kluczowa rzecz nie śpią, ponieważ termity nie śpią. Termity są jedynymi znanymi nam stworzeniami, u których nie ma czegoś takiego jak czas na przerwę. Dlaczego? Bo zawsze znajdą sobie coś do roboty. Nigdy nie ma tak, że po prostu leżą i śpią, w sensie, czy zatrzymują się. zawsze? Okay. Kiedy spróbuję zadać pytanie pomocniejsze, nawiązując do pszczół, tak, tak? których biologia, na przykład miodnych, bardzo dobrze znam. Otóż tam też nie możemy mówić o takim śnie totalnym, no ale na pewno można mówić o odpoczywaniu. Czyli y, y, robotnica, która jest akurat wydelegowana do funkcji zbieraczki, zbiera pożytek, prawda, czy to pyłek, czy nektar w dzień i oddaje go, prawda, do gniazda. Tam się inne robotnicze, które przetwarzają ten nektar na miód, zaczynają tym zajmować, przekładają do różnych komórek, natomiast one wtedy przez tą noc odpoczywają. A to nie. To tutaj u nie. ma. Nie. Nie ma. U Zarobią ma. Jest... Ale zar nie zarabiają się na śmierć? W takim razie? Właśnie o to chodzi, że są... Właśnie dla was się zaraz to wytłumaczę, o co chodzi, że są praktycznie do zdarcia i cały czas pracują i to jest tak, jakby pracowały na kilka etatów, czyli jeden termit robi wiele, jakby wiele różnych, że w tym momencie robi to, a w tym momencie robi co innego, bo też u termitów nie kozyry, one mają tą, jak mnie zapytała na przykład taka, czy inna pani naukowiec, od której przyjaciółka jest muzyczką, jakie, jaką muzykę najbardziej lubią termity, to termity najbardziej lubią głośną muzykę, a w szczególności dubstep albo jakieś <śmiech> tęgie basy. Dla, dlaczego? Ponieważ u nich bardzo ważną aspektem ich życia jest wyznaczenie rytmu. Okay. I ktoś u... badał muzykę po prostu, tak? Tak, badał, no, okay. zbadano. A metal? Na... Właśnie zbadano, że pod wpływem rock, rocka, tak, zarówno rocka, jak i metalu kopią szybciej bas, zaczynają kopać w rytm tej muzyki, a następnie konkretne grupy termitów zapamiętują to i w rytm tej muzyki każą pracować kolejnym pokoleniom. No powiem szczerze, że jak na przykład ja sprzątam czynność, którą nie za bardzo lubię, to żeby się napędzić, to sobie czasami na słuchawkach puszczę właśnie jakiś wtedy będzie tak. dubstep, drum and bass albo death metal, Tak, tak. I dokładnie tak termity robią więcej. Właśnie one to zapamiętują z jakiegoś powodu i trzymają tą pamięć dalej. I przekazują dalej, w jakim rytmie mają te osobniki pracować. I co, wesely jest? I te, że nigdy nic nie jest, mówiąc tak oczywiście metaforycznie, przypadkowe, ponieważ one mają określony harmonogram, określony plan dnia, rozłożony, co należy robić. Mają coś w rodzaju kalendarza i każda pora dnia jest wyznaczana względem, wciąż jeszcze nie wiemy do końca, w jaki sposób one to oceniają, ale też prawdopodobnie na podstawie uchów słońca, co mają robić. Nie wiemy na przykład w jaki sposób one po zmroku dalej pracują i wiedzą co mają robić, natomiast wiemy, że odliczają czas i wiemy, że u nich to, że na przykład coś będzie za jakiś czas jest bardzo ważne i że one to zapamiętują w tym momencie robię to i to, a, na, a za godzinę dwie będę robił co innego. I u nich ten y, praca wieloetatowa to jest coś normalnego, że w tym momencie jestem odpowiedzialny za budowę tej i tej komory, a potem przechodzę gdzie indziej i robię inną komorę. Okej, okay, ale wracamy do inżynierii medycznej. Medycznej. Właśnie dlaczego mówię? Te powinny ze względu na swoją słabość, ze względu na swoją delikatność i tak dalej po prostu nie wytrzymać tego, umrzeć. I jakim cudem te stworzenia pomimo swojej słabości tak świetnie sobie radzą? One wytworzyły bardzo specyficzne substancje, też hodowane w oparciu o różne grzyby, o, w oparciu o bardzo jakieś dziwne kultury pierwotniaków, wciąż nie do końca rozumiemy co to jest. W każdym razie płyn, który jest jedną z najbardziej odżywczych substancji, która zawiera wszystkie niezbędne i makro-mikro absurdalną ilość przeciwutleniaczy, w dodatku, że ma to w sobie mieszaninę wody utlenionej i katalazy, przez co jest zastrzykiem tlenowym dla organizmu. I co jest bardzo ważne, jest to podstawowy skład diety królowej, oraz jest to podstawowy skład większości robotników, dzięki czemu mogą cały czas zachowywać zdrowie. I też bardzo ważne, substancją tą są karmione osobniki, które uległy jakiemuś uszkodzeniu. Żeby przyspieszyć procesy regeneracyjne, bo termity przez to, że nigdy, zawsze są w, tym w stanie tej niedokończonej wylinki, one nigdy nie dojrzewają, cały czas są tymi larwami, mogą cały czas się zregenerować. I na przykład y, mamy kultury termitów, które są bardzo bezwzględne i którym osobniki osłabione, słabe zabijają i tylko i wyłącznie wybrane osobniki mają prawo wykorzystywać tą technologię, właśnie wykorzystywać te substancje y, regenerujące. A są takie, które wszystkie mogą to, tego używać, więc za bardzo nie wiemy, dlaczego tak jest. Natomiast... Jak mówiłeś o tym, że nie wszystkie mogą, to przypomniał mi się napar sporządzany przez Ponoramixa. A Trochę w tym jest prawda i to rzeczywiście prawda, że rzeczywiście u nich yy, z tych substancji, które też zawierają dużo ziół, bo też trzeba pamiętać, że one ścinają bardzo wiele substancji i cały czas coś z nimi robią, bo one cały czas to przetwarzają, modyfikują, usprawniają i na przykład właśnie królowe termitów te Żyją, bo ta ilość przeciwutleniaczy, różnych, bo to nie, że jakaś tam witaminka C oczywiście, tylko to jest cały system różnych enzymów, które w tym się znajdują. Tak, kroplówka sprawia, że po prostu nie ma żadnych oznak starzenia się, żadnych oznak uszkodzenia i królowa cały czas ma taką witalność, że cały czas może te jaja składać, a ten król może zapłaniać. Bo pamiętajmy, że każde jajo królowej przypada jeden no, wytrys króla, więc król musi tak naprawdę uprawiać seks cały czas, więc on też powinien się wykończyć Nie Ok, jest maszyną do wytworzenia spermy. Tak. On hipotetycznie, tak jak jego partnerka, powinni się wykończyć, a nie dość, że nie wykańczają się, to jeszcze mają czas, żeby cały czas wchodzić w interakcje z najbliższymi im termitami, czyli tymi, który by... Tą kastą, która zajmuje się opieką pary królewskiej oraz z kastą najinteligentniejszych żołnierzy, których, którzy żyją w tej komorze królewskiej, bo to jest też kasta żołnierzy, która żyje tylko i wyłącznie w komorze królewskiej i tylko z, też z nimi siedzi. I trzeba przyznać, że one wciąż mają na to wszystko siłę, właśnie między innymi dzięki temu, że hodują, dosłownie wytwarzają substancje, które są wręcz takimi bombami witaminowymi. Okay, Traktują to jako lek po, też, tak? Tak, jako mhm. lek właśnie. Jako suplement. Może, jako, jako suplement, to, tak. Okej, okay, ale czy są takie przypadki, że właśnie, jako suplement, ale jeżeli dostaje osobnik y, tylko wtedy, kiedy jest ranny, no to jako lek. Można no to powiedzieć. jako lek, oczywiście, tak. bo też trzeba właśnie przyznać, że jeżeli chodzi o traktowanie chorych, to rzeczywiście mamy strategie państwa opiekuńczego i strategie korwinistyczno-wolnorynkowe. Rzeczywiście mamy i takie, i takie strategie i mamy takie, właśnie takie, u których wszystkie mają prawo, powiedzmy, na opiekę, jak im się uszkodzi, a są takie, które natychmiast są zabijane i wykorzystywane na nawóz, jak są słabe. Które, Więc... które, czy jest jakiś trend, z tych dwóch strategii, która ma lepsze y, y, inklinacje do przetrwania? Przyznam, tak, nie mam pojęcia. Y, nie czytał nigdy jakoś tego, akurat nigdy tego nie porównywano. Wiadomo tylko, że y, naj, y, najlepsze. Chwileczkę staciłem wątek. A, już. Strategia wzajemnej pomocy i opieki jest najczęściej związana z tymi termitami, które żyją w maksymalnie stabilnym środowisku, a im bardziej niestabilne środowisko, tym jest bardziej w strategię R, czyli właśnie to, to bezwzględne eliminowanie słabych i zastępowanie ich kolejnymi silnymi. Rzeczywiście widać, że wolno rynkowość wygrywa tam, gdzie jest... Jest bardzo ciężko, natomiast tam, gdzie jest raczej dobrze, przyjemnie, jest wieczna wegetacja, to zazwyczaj wygrywa państw, państwo opiekuńcze, mówiąc pół żartem, pół To Osobniki wolą bezpieczeństwo, komfortik. Yy, tak. Jako yy, stan komfortu, do którego dążą. No, nic zaskakującego. I prawda. rzeczywiście widać, że na przykład yy, najbardziej ta strategia, ta powiedzmy, przyjazna jest na równiku a im dalej od równika, tym bardziej dominują te strategie, powiedzmy, agresywne. Okej, okay, jak rozumiem, koreluje to z tym, że termity no pierwotnie są dobrze dostosowane do środowiska jednak równikowego, tak? Definitywnie, bo one potrzebują wody, one potrzebują wilgotności, nie bez w kotlinie, ciepła. ciepła. nie bez w kotlinie Kongo jest największa różnorodność termitów na świecie. Zarówno gatunkowa, jak i ilość. Tak naprawdę kotlina Kongo na termitach jest, stoi po prostu na termitach. I rzeczywiście też trzeba przyznać, że jeżeli chodzi tutaj, dlaczego mówię, to też jest związane z technologią, ponieważ termity do perfekcji opanowały też technologię ogrodnictwa, bo poza grzybami hodują też rośliny i to często olbrzymie drzewa po to, żeby następnie wykorzystywać ich korę i ich liście do właśnie produkcji tegoż grzyba. I na przykład żadną tajemnicą nie jest, że tam, gdzie jest, yy, są termitiery, tam czy jest pora sucha, czy jest pora deszczowa na sawannie, zawsze znajduje się woda, ponieważ one budują systemy korytarzy, które utrzymują wilgotność i dlatego szczególnie widać to w okresie suchym, kiedy mamy na sawannie oazy, i dosłownie mamy tak, że mamy wiadomo wyschniętą trawę, a są takie zielone wyspy, często na nich też rosną na tych termitierach drzewa i to właśnie taka wielka skała się wydaje, a jak zobaczysz to wcale nie skała, tylko termitiera. I dlaczego one hodują, dokończę te właśnie drzewa? Najprawdopodobniej tak jak właśnie na tym zdjęciu zbierają nasiona i po prostu nasiona kiełkują, one je też doglądają i wykorzystują je jako źródło zasobów, też źródło minerałów i wszystkiego co użytecznego, a przede wszystkim źródło łyka i drewna, bo jak wiadomo łyko i drewno jest roślinną substancją transportową i wiadomo drzewa też mają system korzeniowy. A jeżeli mamy system korzeniowy, to po co mamy sami cały czas tej kanalizacji i tak dalej pilnować i to dbać, jak możemy to zastąpić o ironio, w pewnym sensie sztuczną inteligencją? Bo taki system korzeniowy to jest kanalizacja autonomiczna. Więc jeżeli mamy kanalizację autonomiczną, to lepiej mieć coś, co robi samo i ewentualnie poprawiać działanie tego, niż same, samodzielnie to robić. Natomiast, jeżeli chodzi o spędzenie właśnie jeszcze o jedną rzecz kluczową powiem, jeżeli chodzi o właśnie pory suche i deszczowe, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o termitiery, to wszędzie, gdzie są termitiery, tam jest właśnie woda, tam rosną drzewa. I też dlatego, jeżeli mówi się, że to są takie, inżyn... że termity to są szczególnie makrotermy, to są inżynierowie sawanny, bo to dzięki nim. Znaczna część sawanny utrzymuje przez cały czas możliwość przetrwania, bo tak naprawdę one cały czas tą wodę utrzymują i też muszą być bardzo stworzeniami dalekowzrocznymi, bo rzeczywiście są w stanie budować te swoje struktury w taki sposób, że są w stanie przetrwać porę suchą i racjonować tak, żeby idealnie starczyło im do pory wilgotnej. Okej, okay, czyli po prostu można powiedzieć, że sawanna w Afryce jest środowiskiem przekształconym przez termity. Bardzo, w sensie tak naprawdę one, to, że właśnie tam się życie może być tak bogate, zawdzięczamy termitom. To są tak naprawdę istoty, które utrzymują to, że względnie, że przez cały rok tam cokolwiek nadaje się do przeżycia, ponieważ w innych warunkach sawanny bardziej wyglądałyby jak pustynie. A właśnie, jak mówiłeś o wilgotno wilgotności w wodzie, to przecież skojarzyłem, że nie wspomnieliśmy o technologii e, utrzymywania warunków klimatycznych w ich domach, czyli termitierach. Przecież one regulują CO2, regulują, regulują. wodę, regulują inne pewnie substancje chemiczne. Ja powiem tak. Klima że z... i, kli... i po prostu fi... fizykę klimatu. I to tak? jest po raz kolejny coś, co generalnie nam akurat w tym momencie pandemicznym by nas zainteresowało. Dlaczego? Ponieważ termity po raz kolejny nas wyprzedziły, ponieważ w praktyce znaczna część ich systemów filtracyjnych działa na zasadzie maseczek. One wymyśliły struktury, które, na drodze czy właśnie przekazu kulturowego, prawdopodobnie te, którym nie wychodziło, te kolonie ginęły i były zastępowane przez takie, które sobie radziły, albo były podbijane przez takie, które sobie radziły, bo wojny u termitów jest norma. Te, że polują na siebie i na przykład, na, w sensie nie, że na siebie, na siebie, ale po prostu napadają i zabierają zasoby, to jest norma. Ale dlaczego mówię o tych maseczkach? Ponieważ termity wykorzystują zjawisko przyciągania elektrostatycznego. Na pewno wiesz, że jest coś takiego jak filtry elektrostatyczne, czyli filtry, które działają w taki sposób, że potencjał elektryczny sprawia, że cząsteczki kurzu i brudu zatrzymują się i nie przepływają dalej. I okazuje się, że termity stosują tą samą metodę, wykorzystując materiały o różnej polaryzacji elektrycznej. I ustawiają je w taki sposób, że cały czas y, y, między zewnętrzną częścią a wewnętrzną termitię jest potencjał elektryczny. Co sprawia, że konkretne substancje wylatują, a konkretne substancje nie wylatują. Dokładnie tak jak w przypadku maseczek czy systemów filtracji powietrza. Dzięki czemu są w stanie y, utrzymywać je. Natomiast jeżeli chodzi o taki bardzo precyzyjnie chemiczny skład, to tutaj z kolei stosują biotechnologię, Podobnie jak z grzybami, ponieważ hodują, czy innymi zwierzętami hodują organizmy, szczególnie mikroorganizmy, które albo zakwaszają, albo uzasadawiają środowisko i po prostu przenoszą je do poszczególnych partii. I przez to, że w różnych partiach rozwijają się organizmy obniżające, zwiększające pH wykorzystujące, CO2 i tak dalej, cały czas jest przepływ biomasy we, we, wewnątrz struktury, jaką jest termikiera. One, jeśli pamięć o mnie myli, żyją w klimacie w stosunku do środowiska, jakie panuje na zewnątrz, podwyższonej podwyższone ilości CO2, tak? Bo tenku węgla. Ta, tak, bo jest im bardzo potrzebne i utrzym... trzeba pamiętać, że one mają trochę inny ze względu na to, że są owadami, a owady uwielbiają, jak jest bardzo duża ilość tlenu i bardzo duża ilość CO2 równocześnie. Mhm. I one właśnie utrzymują takie warunki, gdzie rośnie, gdzie utrzymują zarówno CO2, jak i utrzymują, jak i utrzymują wysokie stężenie tlenu. I jeszcze wracając do technologii grzybów, jest coś, o czym zupełnie zapomniałem wspomnieć i przyznaję, dopiero teraz zapomniałem, że hodowla grzybów i komory fermentacyjne mają też bardzo ważne znaczenie, ponieważ wykorzystują jako źródło centralnego ogrzewania. Ponieważ komora fermentacyjna w czasie prowadzenia aktywności mikrobiologicznej produkuje ciepło. I one wykorzystują substancje, które albo zatrzymują ciepło, albo je przepuszczają w taki sposób, aby ciepło krążyło dokładnie tak samo jak i zimno było usuwane, tak żeby było ani nie za gorąco, ani nie za zimno. I dlatego termitiera za dnia jest strasznie, wydaje się, chłonna, a w nocy wydaje się niczym ognisko gorąca. Jeżeli jest się na sawannie, jest takim buforem termicznym. Okej, okay, stabilizują dobowy, ale i zapewne podejrzewam roczny, roczne cykle zmiany amplitudy temperatur. Tak? Oczywiście. Wciąż jest to, tak jak mówię, zagadka, jakim cudem te stworzenia sobie z tym wszystkim radzą same, jak się komunikują, ale w przeciwieństwie do pszczół, które były, no wiadomo, też ważne ze względów no, na komercję i tego, że były koło nas, to nawet sam y, Wilson y, napisał w swojej książce, nawet pozwolę sobie zacytować. Sp wspomnijmy, że jest to profesor biologii, jeden z badaczy właśnie eusocjalnych e owadów, który napisał, no, można powiedzieć, kultową książkę społeczeństwa owadów, tak? W ogóle, w społeczeństwa owadów bo on jest tak naprawdę jedną z kluczowych osób, jeżeli chodzi o etologię. Można powiedzieć, że on stworzył pośrednio wiele różnych terminów, chociażby on jako pierwszy był takim pionierem socjobiologii, czyli tego, jak wiele zachowań, które nam się wydają zachowaniami czysto socjalnymi, ma w istocie bardzo takie głębokie biologiczne podłoże. I tak, tutaj... no jest prekursorem też badań, Społeczeństw ludzi, mechanizmów biologicznych, które tym sterują. Tak. I tutaj chciałem coś przeczytać. O studia takie nad termitami postępują powoli nie dlatego, że badania są prowadzone w sposób nieudolny, lecz z powodu ograniczenia. Występowania większości gatunków do tropików i tworzenia przez nie dużych, złożonych kolonii, które są niezwykle trudne do hodowli, ponieważ mamy do do czynienia z cywilizacjami, które mogą trwać setki, jeśli nie tysiące lat. I pobranie kilku losowych osobników z ich niższej arystokracji, czym są tak naprawdę tak zwane alate, i zmuszenie ich do rozmnażania się w niewoli tracimy znaczną część ich historii kulturowej i nie wiemy, jak wiele zachowań jest prawdziwych. I dlatego bardzo często to, co możemy obserwować w laboratorium, to jest duże wypaczenie, ponieważ mamy stworzenia w zupełnie innych warunkach, które zupełnie z czym innym muszą sobie radzić, co nie oznacza, że radzą sobie źle. Wprost przeciwnie, yy, można się z tego takich badań bardzo dużo dowiedzieć o plastyczności, o zdolności uczenia się, ale nie o samych termitach jako takich, ale raczej o ich potencjale. Jasne, to zresztą standardowy problem badacza pomiędzy środowiskiem in vivo i in vitro. Tak, że to raczej i nam, ja uważam, że żeby proszę mi nie zrozumieć, te badania są świetne, trzeba je prowadzić, bo jakby to, to bardziej na tej zasadzie jak badania nad małpami czy delfinami pozwalają nam zrozumieć jak te stworzenia są inteligentne i... Jak, jakby ich aktywność neurologiczna jest wspaniała i tak samo z tymi termitami, że hodując termity, które są w stanie z klocków lego, budować zamki, możemy poznać ich potencjał, chociaż tak naprawdę o ich przeszłości z, z tropików możemy nie wiedzieć praktycznie nic. Podsumowując technologię termicią, że tak powiem. No i jeszcze raz przeczytam tą definicję. Metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobla lub informacji. Technologia może oznaczyć konkretny proces, technologia klejenia, technologia malowania, można rozpatrywać produkty pod względem technologiczności, czy optymalizacji konstrukcji dla danego procesu, tak, aby dany projekt nie sprawiał trudności wykonania daną metodą. No, wydaje mi się, że porozmawialiśmy o technologii medycznej, o technologii wojennej, o technologii rolniczej, o technologii ogrodniczej, o technologii klimatycznej, na pewno coś jeszcze pominąłem, biotechnologicznej, biotechnologicznej więc no, Myślisz, Trudno mi sobie wyobrazić że jakieś stwierdzenie, że ta definicja no nie pasuje do technologii u termitów. Jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, która sprawia, że termity trochę pod niektórymi względami wydaje się, że osiągnęły więcej już, czyli wcześniej miały to, z czym ludzie długo nie potrafili sobie poradzić, a mianowicie kwestia budowy kolumn oraz łuków. Ponieważ jak wiadomo, Dopiero w renesansie nastąpiła ta epoka budowania gotyckich tych łuków, na których i kolumn, na których opierały się olbrzymie konstrukcje. Termity już dawno miały wszystkie ich wielkie struktury, są niejako oparte na budowie olbrzymich łuków, cokołów, kolumn, które potrafią się ciągnąć na wysokość całej konstrukcji, które przypominają katedry, właśnie dosłownie. Także mamy Łuk, nim kolumna. Łuk kolumna, czyli coś co było przełomem renesansu, no bo wiadomo, że wcześniej były te ciężkie romańskie konstrukcje. A tu nagle pojawiły się konstrukcje, już są u termitów, które pozwalają im utrzymywać olbrzymi ciężar na bardzo cienkich budowlach i też przy, dodam jeszcze inną ciekawostkę, że materiał, z którego są zrobione termitiery jest bardzo powszechnie wykorzystywany przez osoby, czyli mieszkające na tych terenach, tubylcze ludy, do budowy własnych chociażby domów, do wyrobu cegieł i tak dalej, ponieważ jest to coś, co jest zwyczajnie o wiele materiał twardy, jednocześnie bardzo lekki w stosunku do swojej trwałości, a jeszcze kluczowa rzecz – Ogniotrwały, bo jeszcze jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest ciekawa, o której nie wspomniałem, a mianowicie, że termity, nie wiemy do końca jakim cudem one to zrobiły, ale opanowały też technologię wykorzystywania ognia w pewien sposób. Dlaczego? Ponieważ są w stanie wytwarzać kontrolowane pożary po to, aby uzyskać spopielony chrust i spopielony piasek. Po to, żeby to zabrać do siebie i używać tego jako zaprawy. I dosłownie wyrabiać coś, dla, stąd na przykład są czasami widoczne na sawannach tak zwane czarcie też kręgi i takie bardzo dziwne miejsca, gdzie po prostu wszędzie był, był pożar, a termitiera niezniszczona sobie stoi. Dlaczego? Ponieważ termity najprawdopodobniej robią to w taki sposób, że zbierają łatwopalne soki yy, roślinne. A następnie w jakiś sposób używając najprawdopodobniej właśnie kwasu swojego wywołują silną reakcję chemiczną, która wywołuje zapłon i uciekają z tego miejsca, w jakiś sposób czekają aż to ostygnie, wracają i zbierają to co pozostało, ponieważ rzeczywiście chociaż same kraczany nie cierpią ognia, to nie mają problemu z zabawą rzeczami nadwęglonymi i wykorzystaniem tego do jakichś celów. No to posługując się słownictwem cieplarniczym dowaliłeś teraz do pieca po prostu w, zaga w zagadnieniach technologii termici. Warroza że są w stanie z jakiegoś powodu właśnie wykorzystują, wypalają sobie i to, co się wypali, zbierają, bo to jest prawda, że termity kochają zbierać tego typu rzeczy, przede wszystkim dlatego, że taka najprawdopodobniej ziemia po spaleniu jest o wiele lepiej, nadaje się do wielu rzeczy, nie tylko do architektury, nie bez powodu kiedyś się wypalało, przecież rolnicy wypalali glebę, żeby się nadawała pod uprawę i rzeczywiście termity też są w stanie to robić po to, żeby przygotować konkretne miejsca. Ale żeby tak trochę zrównoważyć yy, nasze pozycje gatunkowe i jednak uznać osiągnięcia nagiej małpy technologicznej, no to chyba nie wymyśliły, chyba że nic mi na ten temat nie wiadomo, nauki, dzięki której nie. mogłyby poznać jakieś informacje i zwyczaje właśnie ludzi na przykład. Niestety to trzeba przyznać, że termity, ja bym powie miał powiedzieć termity zatrzymały się trochę na poziomie takiej, takiej silnie feudalnej teokracji jakoś, poza ten poziom nie były w stanie wyjść. Wydaje się, że brakowało im tego... Mm, tej, bardzo szybko tracą ciekawość świata, ewentualnie może wraz z badaniami okaże się, że ich brak zainteresowania światem jest też narzucony kulturowo i hodowane od najmłodszych larw są w stanie na przykład o wiele więcej, tylko że są przez środowisko, w jakim są hodowane do konkretnych czynności, no bo pamiętajmy, że robotnik ma przede wszystkim spędzać życie na dbaniu o kolonie, i wobec tego jest od najmłodszych lat warunkowany przez starsze termity, to być może ich też pod jest, mają o wiele większy potencjał, który po prostu z wiekiem zanika, bo nie jest potrzebny. I bardzo dobrze, że to powiedziałeś, bo ten wątek poruszę przy wątpliwościach cywilizacyjnych. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.